Cze. Cze. Ja. No generał. Kolejny odcinek. kolejny wspaniałe rzeczy. No, bardzo dużo się dzieje w te dwa tygodnie. Jako, że mam wiele do powiedzenia w dzisiejszym odcinku na temat wspaniałych gier RPG i nie tylko, w mm -hmm. sumie skupiamy się ostatnio tylko na grach RPG, to wolałbym zacząć od czegoś innego. No od czego byś chciał? Jako, żartyć? że słuchacze hergatki to jest wysokiej klasy społeczeństwo, nisza, ale bogata, <laughs> to zapewne wszyscy jeżdżą Uberami. No pewnie a nie jakimiś tam złotowami. W końcu Uber e... równa się HIV. HIV jest postępowy, nowoczesny. Dokładnie. Więc e, jako, że ja jestem postępowy, nowoczesny i korzystam z Ubera, no, ostatnio wracałem od naszej, naszej kumpeli, e, która będzie świadkową na moim weselu, e, wracałem Uberkiem właśnie, z parapetów. I e, jakiego fajnego ziomka kierowcy miałem. No, jakiego? Koleś, trochę starszy od nas, no i tam gadka szmatka na początku... Wytaj się, czyli z imprezy. Wracamy. Moment, moment. Rozmawiałeś z kierowcą Ubera? Chciałbym Oczywiście. Się, się. Z, z, korzystałem może z pięć razy, tak myślę, nie więcej, ale za każdym razem e, dawałem najwyższą notę właśnie dlatego, że nic się do mnie nie odzywał. Ten... O, stary. Przez pół godziny drogi, zapłaciłem trzy dychy, więc w sumie nie drogo, e, cały czas śmieszkowaliśmy o tym, jak można przerobić Lanosa. Jeździli, ja? Czekaj, jechaliście Uberem na nosem? Nie, jechaliśmy innym autem, ale śmieszkowaliśmy... To się coś kojarzy, że Uber ma jakieś standardy co ma, tak. Tylko, że gadka szmatka wyszła na to, że koleś miał lanosa, ja mówię, o ja mam lanosa do sprzedania, chce pan kupić? No i oczywiście złote pejsy zaczęły rosnąć, ale do, momentu, do pewnym momencie po prostu zaczęliśmy dyskutować na temat tego, czy nie opłacałoby się zostawić tego lanosa jeszcze na, na, przykład na rok, dwa u siebie w garażu, założyć mu tam żółte tablice, tu już pomarańczowe, bo nie wiem jaki to jest kolor tych tablic, które są takie, dla aut zabytkowych. żółte, żółte, żółte. No. No. I po prostu sprzedaj go drożej, bo ciekawostka, <laughs> e, jeżeli masz auto z tymi tablicami zabytkowymi, to wtedy ubezpieczenie ma stałą kwotę. Nie jestem a, pewien... nie jest tak, że ta kwota jest wyższa niż kwota normalnego ubezpieczenia? No zależy, ja płacę w tej chwili za ubezpieczenie tego Lanosa 1300, a zabytkowy samochód to jest kwota chyba 500 złotych. Wiesz co? Bo to jest. To brzmi za dobrze, żeby było prawdziwe. To, Tylko wiesz, jaki jest problem? Żeby móc wyrobić te tablice. 40 lat. Co 40 lat? Musi mieć samochód. Nie. A ile? Nie, ale. 40. Więcej. Tak, mówisz, że 40 lat? No. To trzeba było sprawdzić, ale. Większy problem jest w tym, żeby części były oryginalne. Do Dolanosa ostatnio wymieniałem piastę. W zeszłym roku. Więc w sumie to jeszcze stosunkowo niedawno. Yy, I rzutem na taśmę udało mu się oryginalną piastę załatwić, ale to już jest problem, żeby żeby z części. No i tę sumie gadaliśmy, ale ogólnie bardzo koleś był spoko. Yy, nie mogę powiedzieć, kto to był, no bo Rodo Pierdu Pierdu Pierdu, ale. Nazwijmy go Grigori. Nazwijmy go Grigori, nie, był Polak. Yy, to tyle... Rzesiek. <laughs> Może być Krzesiek, tylko że no i tak szansa, że któryś ze słuchaczy trafi na Pana Grześka jest stosunkowo niska. No, A to, że będzie musiał jeszcze jednego Lanosa sprzedać, to już w ogóle. Dokładnie. No ale tak, dzisiaj postanowiliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom Was, słuchaczy i skrócimy odcinek, bo jednak ostatnie dwa odcinki po prawie półtorej godziny. Ale z drugiej strony, jak raz na dwa tygodnie, no to kurka wodna... No tak, ale moglibyśmy wtedy też rozbijać na P1, P2. Jak po 1 po 2 Part 1 part 2 A. I tak wiesz, środkowe styczniki, ale nie, bo to wtedy zaburza całą... Nie ma puenty na przykład w środku. Musielibyśmy tak jak Musi... w buzie, robić intermission. No to... Po, po dwóch i pół godziny filmu w środku tak pakować taką tańczące panienki, klaszczące. Tulk, tulk, tulk, tulk, tulk, tulk, tulk, tulk, tulk, da, da. Dokładnie. Tak <laughs> powinniśmy zrobić. Jednakże, no nie małem panienek. Zresztą przez mikrofon to i tak by nie było ich widać. Nie? Dokładnie. A nagranie jest. dźwięku jak ktoś tańczy jest... Trochę się <głos》>... z celem. Tak. Chociaż wiesz są, są te takie śmieszne cekinowate w tańcach arabskich jak to się nazywa. Cekinowate? No takie się wiesza talerzyki na opinię, no, no, że taki grzęczy cały czas. Więc... Tak, ewentualnie stepowanie. Jak ktoś nie stepuje, Lord of the Dance, bo że się nazywa to zgrupowanie, Riverside chyba. Może też. Coś z rzeką, ale to Irlandczycy. Tak, no ale wiesz, stepują sobie, niej, Też wybija jakiś rytm, także to też jest spoko. To by można było na podkaści nagrać, jednakże uważam, że możemy to pominąć. Jak ktoś chce takie rzeczy posłuchać, to niech idzie na YouTube. Dobra, ale wiesz, czego nie można pominąć? Co jest zbyt ważne, co jest same najważniejsze rzeczy właściwie? Nie wiem, co jest najważniejsze. Wiem w sumie, co jest najważniejsze. Co jest najważniejsze? Ostatnia wiadomość, którą dzisiaj przeczytam, będzie najważniejsza. Okej, okay, tak, rzeczywiście. To są wiadomości hashtag nikogo. <grafię> Ale tak, zaczynamy od wiadomości. To jest hergatka i hery wiadomości. Ja jestem Czektul, a ja generał. Zapraszamy. Polska. Polsat rozpoczyna porządki! Jak możemy przeczytać w notce prasowej na stronie Polsat News, Polsat chce pomóc ludziom i zamierza pozbyć się porzuconych samochodów. Wiele osób widziało na własne oczy na parkingach porzucone wraki. Stojący na cegłach chrupiecie zabierają cenne miejsce parkingowe tak bardzo potrzebne mieszkańcom. Akcja Hashtag Usuń Wrak... Polega na przesłaniu dokładnej informacji o lokalizacji oraz zdjęcia do redakcji Polsat News poprzez serwis Facebook. Następnie informacja trafia do odpowiednich służb i proces się rozpoczyna. Natychmiastowe pozbycie się wraku nie jest możliwe jednak, jeżeli wiadomo czy jest ten samochód. Opłacone zostało ubezpieczenie lub pojazd posiada tablice rejestracyjne. Służby wtedy kontaktują się z właścicielem, aby podjął kroki w celu pozbycia się wraku lub przywrócenia go do sprawności. W przypadku braku reakcji lub jeżeli właściciel się nie odnalazł, zgodnie z prawem auto staje się własnością gminy i trafia do utylizacji. Usuwanie wraków można jednak przeprowadzić w miejscach, w których działają przepisy o ruchu drogowym. Bałkany Kosowo i Albania odmówiły wzięcia udziału w dwudniowym szczycie zachodnich Bałkanów oraz tureckiego ministra spraw zagranicznych w Sarajewie, wynosi Balkan Insight. Przyczyną odmowy miało być upokarzające słownictwo w zaproszeniu wystosowanym do Pristiny, stolicy Kosowa. Szczyt SEECP, The South East European Cooperation Process, czyli proces współpracy w Europie Południowo-Wschodniej, rozpoczął się w stolicy Bośni, Sarajewie w poniedziałek 8 lipca. Pomimo chęci uczestnictwa w SEECP, poniżające zaproszenie od bośniackiego przewodniczącego przekonało mnie, by nie reprezentować Kosowa na tym spotkaniu, powiedział Hashim Thaci, prezydent Kosowa. Zachowanie Bośni i Hercegowiny jest nieakceptowalne, dodał. Niedługo po tym, albański minister spraw zagranicznych Czakaj, ogłosił, że jego państwo odmówiło uczestnictwa, solidaryzując się z Kosowem. Milorad Dodik, Przewodniczący bośniackiej prezydencji, wieloletni lider bośniackich Serbów argumentuje, że Kosowo zostało zaproszone w sposób neutralny, tak jak poprzednim razem. Popiera go Ivica Dacic, serbski minister spraw zagranicznych. Zaproszenie było sformułowane w ten sam sposób, w jaki zrobiła to Albania, gdy zapraszali Kosowo na spotkanie w 2015 roku. Nie przeszkadzało im to w Albanii. O co się rozeszło? Serbia oraz Bośnia i Hercegowina nie uznają niepodległości Kosowa. W dokumentach dotyczących szczytu przy Kosowie widniała adnotacja, że jego status jest nadal nierozwiązany. Czy incydent ten wpłynie na stabilność regionu? To zapewne nie, ale nie zaszkodzi przyglądać mu się bliżej. USA. Co może być bardziej amerykańskiego niż rzeka ze złotym piaskiem? Rzeka, w której płynie burbon. I taką rzeką jest aktualnie Kentucky, która została skażona kilkoma hektolitrami Jim Bima. Strumień alkoholu ma aktualnie długość 37 km i powstał w skutek pożaru magazynu firmy Beam Suntory. Zniszczone zostały wszystkie beczki z alkoholem, około 45 tysięcy sztuk. Jak podaje oddział energetyki stanowej, skażenie powoli dociera do rzeki Ohio. Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana. Lokalna straż pożarna podejrzewa uderzenie pioruna. Straty szacowane przez agencję Bloomberg wynoszą około 300 milionów dolarów. KULTURA Jak ogłosiła agencja MBK Entertainment, Jenny, członkini grupy DIA, opuściła zespół z powodu kontuzji kolana. Kontuzji, która potrzebuje bardzo dużo czasu, by się zaleczyć. U Jenny została zdiagnozowana chondromalacja, napisała agencja na stronie internetowej. Jej stan się poprawia wskutek leczenia, ale doktor powiedział, że kontynuowanie kariery będzie trudne. Chondromalacja, znana także jako kolano biegacza, powoduje, że chrząstka na dolnej powierzchni rzepki pogarsza się i mięknie. Jenny zgodziła się zawiesić karierę, by skoncentrować się na rehabilitacji. D.I.A. to koreańska grupa grająca, a jakże, K-pop. Zadebiutowali w 2015 roku albumem Do It Amazing. A No, generał. Mm. Takie górnolotne słowa powiedziałem na początek, że będziemy rozmawiać o RPGach. Właściwie to nie o RPGach. Nie o rpegach, ale o grach, które powstały na podstawie gier. No... No tak. Tak. tak. Chociaż tak. Nie, nie do, do końca, końca. Tak. bo przecież są też przypadki tychże gier, które dzisiaj omówimy, które z innymi grami nie mają nic wspólnego. Chyba, że ktoś uważa Biblię za naprawdę dobrego RPGa. <grym> w sumie, przez chwilę myślałem o tym, o tym projekcie, o którym mówisz, ale ostatecznie wyleciało mi to z głowy, więc... No, ja też wolałem Harry'ego Potter'a, koniec końców. <laughs> tak. Przeczytałem go całego. Jednakże, e, o czym będziemy dzisiaj mówić, o czym już zaczęliśmy mówić? Gry rozszerzona rzeczywistość. AR. Ar. Augmented Reality. Dokładnie. E, aktualnie, w tej chwili, miętusimy w swoich dłoniach... Xiaomi. Do... Xiaomi, bo jak wiadomo... Lepszy? Trzymiał mi najlepszy. Dokładnie. I najdłużej mu trzyma bateria. To moja już e, bardzo pada. Ale z drugiej strony mój będzie miał w, we wrześniu chyba 3 lata. Mój ma 5? O kurczę. Tak, ale to jest stary model Redmi 3. No ja, ja też. Mniejsza. Ty ja masz Redmi 3. No ja mam Redmi Note 3. A, no to. Xiaomi mi lepszy. E, no. e, ale mniejsza, bo to wychodzi lekki produkt na instrument, ale nikt nam za to nie płaci, bo to bo to, bo to, bo to, jest tak, gdzie leży Polska, tu, gdzie leży, gdzie leżą Stany Zjednoczone, tu, gdzie leży Xiaomi? W serduszu. Serduszu. Dokładnie. E, i, no. lecimy prosto z mostu. Dlaczego gry RPG wspomniane na początku? Bo jedną z najważniejszych gier Augmented Reality, jaka. Augmented. Augmented Reality. To A jest takie nie ma. Augmented <laughs> <Okay. laughs> Reality, są so Pokemon Go. I tak, to tak. jest gra, która była pobrana wielokrotnie, wielomilionowo razy. <laughs> o, no. tak można powiedzieć. Tak. I na dobrą sprawę cały czas gra się rozwija i coraz nowsze features są wprowadzane wiesz co z tą grą, no ona pojawiła się na rynku w roku 2016 i przecież bardzo no, celny bym powiedział nawet żart na, te, na jej temat brzmi. Rest in peace Pokemon Go 2016 do 2016. No. Po wielkim boomie, wielkie rozczarowanie tak. Pamiętam to jeszcze z czasów, kiedy, kiedy wtedy właśnie odpaliłem. No ale może zacznijmy od samego początku. Od czego się w ogóle zaczęły te gry? No, tego, że firma Niantic postanowiła z, z, u, z, u, z, u, do, ugadując się z firmą Nintendo, że z, spełni marzenie niejednego 20-30 latka i pozwoli mu łapać Pokemony. I to na żywo. I to na żywo, oczywiście. Wchodzisz sobie z domu, albo nawet nie, parasz aplikację, patrzę na tu Pikachu na kiblu, boom, masz go. Albo <śmiech> tak. <śmiech> <Diglett>. <śmiech> tak, tak, tak. obok kiblu się zastanawiam, czy to twój kot coś zostawił czy czy, pies, czy to mi wypadło. <laughs> ale... E, tak, ale jeszcze zanim powstało Pokémon Go, Niantic miał inny, inny projekt. Nazywał Ingress. Się. Dokładnie. I to wydaje mi się, że była pierwsza poważnie zrobiona gra, która wymagała żeby zagrać w nią, to wymagało od użytkownika wyjść z domu. Tak, tylko że tutaj warto też nadmienić, że Ingress nie był grą o rozszerzonej rzeczywistości. Nie był, Był tak. bazowo na GPS-ie, chodziło o zbieranie punktów, czy... tworzenie trójkątów, nie? Tak, tworzenie trójkątów, żeby przejąć jak największą powierzchnię. No, ale nie było tam jako tako w, no, te, te, tego elementu rozszerzonej rzeczywistości. Chociaż jakby się zastanowić, to i w poksach jest on tym najmniej ważnym. Dokładnie. To uruchamiam tylko do questach. No i po to, żeby zrobić zdjęcie sobie z pokémonem jak lata bo ciebie. No właśnie, do questa. No, ale to nie do questa. Mi chodzi o to, że jak złapiasz jakiegoś digleta, to możesz sobie go później sfotografować, jak się siedzi na nodze. No tak, ale... I się to zastanawia... ale Robię to tylko do quest. No. Ale powiedzmy nie, ja ci powiem, że no dobra, na, na questa, tak A znaczy, bo... no, rzeczywiście gdybym prowadził dajmy na to konto instagramowe swojej osoby i z jakiegoś powodu uznał, że to jest bardzo ważne pokazać światu, że zapałem nie do Kinga, to tak mógłbym to zrobić za pomocą tej aplikacji, tej gry, no bo gra potrafi nałożyć animację, animowanego Pokemona gdzieś tam w jakiś myślny sposób na nagrania z kamery no i stworzyć z tego coś, co może ładnie wyglądać, typu no nie wiem, Czarmander siedzący na klawiaturze. Zresztą tak zacząłem, bo pamiętam, że przez pierwsze pół dnia e, no coś miałem w głowie nie tak i, i się rzeczywiście starałem a... ładnie go ustalić. Nie, nie, nie, bo to jest tak, że on jakby jest w jednym miejscu kładzony. On tam sobie stoi, czyli jeżeli... algorytm go odłożył w tym miejscu i tak, on tak ja już tam będę stoi. Ustali. To znaczy, jeżeli nakieruję, jeżeli włączę kamerę i mam ją nakierowaną na mm, klawiaturę, już jak się tego trzymam, to tego się trzymał będę, to jeżeli przesunę telefon, to ten Charizard gdzieś tam jest, może spola Charmander. Szybko cię ewoluował. Bardzo szybko. Może mi się, on, on mi się przesuwa, on nie podąża za moim aparatem, tylko dalej siedzi na tej klawiaturze, ewentualnie podskoczy, przeskoczy w bok, ale jako tak otrzyma się jednego, jednego miejsca, co było potwornie trudne. Co, co powodowało, że łapanie ich było potwornie trudne, kiedy ręka się trzęsła, a one cholery w jednym miejscu stały. Więc można to wyłączyć na szczęście, dać sobie jakieś sztuczne, generowane tło i przynajmniej zawsze są pośrodku ekranu. No, nie licząc podskoków, uskoków i innych I tam tych takich. pieprzonych, latających Pokemonów. E, tak. Zuba, dalej go nienawidzę. <laughs> miały 3 <trzy> lata. <laughs> e, ale jeszcze wracając do Ingresa. Jak już wspomniałeś, e, gra polegała na tworzeniu trójkątów. Były dwie nacje, możesz wyłączyć te wibracje, bo słyszę, że cały czas ci pokemony podskakują. Tak, spa spałnią się, żyje w dobrym miejscu. Dokładnie. Jest czyste, jest bezpieczne, jest woda, jest jedzenie, śmietnik, więc i pokemony garną. Gra polegała, ingres, na tym właśnie, żeby przejmować dla jednej z dwóch nacji, do której się zapisaliśmy na początku przy założeniu konta, Będę ich nazywał niebiescy zieloni, bo takie mieli kolory. Nie pamiętam w tej chwili, jakie się nazywały. Yy, bo bo to, powiedzmy, dla mnie nie jest ważne. Yy, I trzeba było dla tej nacji jak największą część świata właśnie przejąć. I w momencie, kiedy na przykład logujemy się, to widzimy, jak, w jaki sposób aktualnie siły są podzielone na świecie. Bo żeby, powiedzmy, stworzyć jakieś tam elementy, przejąć, tak jak powiedzmy będę mówił na przykładzie Pokemon Go, bo z racji, że Niantic robił te dwie gry. Tutaj mieliśmy w Pokémon Go Gmy, czyli miejscach do walki oraz pokestopy. W ingresie mamy tylko jeden rodzaj tak jakby miejsca, chyba że się coś zmieniło, bo w sumie po jakimś czasie bodajże w zeszłym roku była jakaś wielka aktualizacja ingresa. Ale myślę, że założenia są takie same i niewiele się tam zmieniło w mechanice. Trzeba było przyjmować portale, i te portale generowały tam energię, trzeba było je owierzyczkować, automatyczne wieżyczki, które strzelały do innych graczy, trzeba było budować, bo każdy z graczy miał odpowiednią, powiedzmy, ilość energii, za którą mógł działać. To nie jest tak, jak powiedzmy w Pokemon Go, że jak. Będziemy chcieli cały dzień łazić, to będziemy cały dzień łazić, bo jedynym problemem jest bateria w naszym telefonie. I pokeballe. I pokebole. Ale pokebole możesz zdobyć idąc do GYMA. Znaczy nie do Pocket GYMA, to, tylko do podcastoku. Po GYMA też przecież tak. można dostać. No. A w przypadku ingresa trzeba było pójść do tego portalu. Jeżeli był nasz, to dostawaliśmy przedmioty. Jak nie, to trzeba było go obić. A żeby go obić, no zależnie jak mocne były te wieżyczki, to więcej lub mniej tej hmm. energii zużywało. No i powiedzmy, na tym polega Ingres. Było to dosyć rewolucyjne rozwiązanie jak na tamte czasy, a tamte, te czasy mówię lata nie wiem, 2008, bo to już jest dosyć stara gra. Chyba właśnie dekadę już teraz miała. No i przez, to, przez ten czas była rozwijana. no Na podstawie Ingresa, mapy Ingresa z tymi punktami były tworzone... Pokestopy. Pokestopy. No, się pokrywają tak samo w kolejnych grach niantiku też już zauważyłem. Tak, a w kolejnych grach mówimy dlatego, że niedawno, w zeszłym tygodniu albo dwa tygodnie temu, w zeszłym tygodniu chyba. Taki świeży jest ten Harry Potter? Bardzo świeży. No, Właśnie. Nie, na pewno nie aż tak świeży. Bardzo świeży. Zaraz Ci powiem, z kiedy jest. Bo przez chwilę jeszcze go miałem na swoim telefonie, bo testowałem. Ale Pokemon Go za chwilę się rozgadamy pewnie, bo wydaje mi się dosyć ciekawym zjawiskiem. Jednakże Harry Potter. Powiedz o Harrym Potterze, co cię tam w nim zaciekawiło lub nie, a ja postaram tak, się znaleźć, kiedy wyszedł. W ramach przygotowania przygotowywania się do odcinka, no zainstalowałem sobie The Wizards United. No i odpalamy, sprawdzamy, co to, co to będzie. Pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, to to, że gra była po polsku, gdzie powiedzmy, ok, ja na angielskim operuję na takim poziomie, że Pokemony w wersji językowi angielskiej nie szkodzą mi. Natomiast już widać ukłon w stronę no, młodszych graczy, którzy jeszcze mieli, mogliby mieć problem. Kolejne rzeczy o wiele większe, przynajmniej takie mam wrażenie nastawienie fabularne, że no, pograłem dzień, jedyne co zorientowałem się, że jakieś nieznajdźki zaczęły wiązać magiczne postaci w naszym świecie, więc że magia nie została zdekonspirowana, trzeba ją usuwać. No i... Cóż, jak Pokémony polegają na tym, że trzeba złapanego Poksa rzucić pokebolem, co w wypadku każdego jest mniej więcej takie samo, tak w wypadku tych nie znajdzie te czary, których się używało, żeby je pokonać, to no, były troszeczkę inne. Mechanizm był mniej więcej taki jak nauka czarów w Harry Potterze i kamieniu filozoficznym tej starej, starej grze ja wiem, sprzed 15 lat... Mhm. E, więc nic trudnego po prostu przesunąć palcem po wzorku, ale no jakoś wydało mi się to ciekawsze niż, niż, niż rzucanie pokebola, który za każdym razem jest takim, takim samym ruchem e, tak właściwie. No Oprócz tego, no pokestopy w tych samych miejscach, w których... E, czy znaczy w karczmy i szklarnie w tych samych miejscach, w których są pokestopy. E, z tym, że nie, jak, miałem wrażenie, że jest ich troszeczkę więcej. Może jakby, nie, nie, nie były to do końca te same miejsca, bo była większa baza. Nie jakoś strasznie. Z grubsza, jak robi, robię sobie dookoła osiedla spacer ze zbieraniem Pokemonów, to spacer poszedł tą samą drogą od minimalnie więcej wysiłków w kręceniu palcem po monitorze. Ale co najbardziej mi się spodobało, to były zamki, nie, jakieś takie zamki wyświetlały się na monitorku. I walka w nich, myślę, że to był odpowiednik Jimów. No, mówię, nabiłem tak niski poziom, że nie udało mi się nawet myśleć o PvP. Natomiast sama walka z tymi wilkołakami, czy tak, z wilkołakiem walczyłem, no, była jakaś taka ciekawsza niż walki Pokemonów. To znaczy, trzeba też... zasadować w jeden sposób, w drugi sposób, tak? Znaczy, nawet nie. To wiesz, to trzeba było jakby na konkretnym punkcie przeciwnika był jakiś znaczek i trzeba było Aha, nakierować okay. na niego ikonkę czaru. Ona się ładowała, zabycie za w tym samym miejscu. No i wiadomo, ta postać się ruszała, więc trzeba było co chwilę korygować. E, plus e, wyglądało to tak, jakby była bardzo duża czułość. To znaczy minimalne przesunięcie palca bardzo przesuwało ten znacznik, więc jakaś tam trudność była. Mhm. Natomiast kiedy przeciwnik atakował, trzeba było ruszyć palcem, jakiś tam czar rzucić. Proste, ale mimo wszystko ciekawsze niż notoryczne, tylko tapowanie, jak to ma miejsce w Pokémonach. No, 21 czerwca 2000, 2019 roku. To trzy 3 tygodnie? Tak. No. Eee, przepraszam, kopnąłem w stół. Eee, problem jest taki, że ja tą grę jeszcze zacząłem eee, zacząłem, zacząłem powiedzmy ogrywać, jak była beta otwarta. Mhm. Czy, tudzież zamknięta. W sensie wysłali mi już zaproszenie z programu tam betowego, że można przetestować już, więc miałem możliwość zagrania trochę wcześniej jeszcze, ale mm, mówię, biorąc pod uwagę, że czasy ładowania tej gry na moim telefonie były dosyć długie, szybko się z nią zmęczyłem. No i z tym miałem podobny problem, że rzeczywiście gra się ładowała dłużej, Plus, nie do końca jestem czego kwestia to była. Pokémonem mi nie gasną. to znaczy, mogę włączyć sobie tryb energooszczędny. Kiedy telefon opuszcza, żyroskop to zauważy, i przy... może nie tyle przygotować. No, ja co... ten się jakby z ciemi, nie? Tak. Więc... więc sobie to fajnie działa. No, w Harym Potterze teoretycznie też tą opcję ustawiłem, ale gra gasła. W sensie wyłączała się, telefon się e, usypiał. Mhm. Więc, jeżeli to długo tak, takim się nie było, trzeba było ją włączać od nowa co było frustrujące, zważywszy właśnie na te czasy ładowania. Mhm. Natomiast sama w sobie wyda wydaje mi się, że ma więcej opcji. Jakieś tam ważenie eliksirów, jakieś tam zbieranie kuforków. Co mi się bardzo spodobało, jak jest ten motyw w Pokemonach z tym jajkiem, że dodasz się jajeczko do inkubatora i chodzisz za te przebyte kilometry, jajka się wykluwają. Tak, w Pokemonach te jajka się bierze z pokestopów, natomiast świstokli kufry, bo tak się nazywa w polskiej wersji, to, to znajdujemy w Harrym Potterze. Kiedy widzimy mapę, one się na, na mapie mogą pojawić. Trzeba kliknąć i tak się zbiera, prostu z mapki. Mm -hmm. Tak samo jeszcze jakieś składniki do eliksirów, jakąś wodę, jakieś przebiśniegi, czy inny tego typu... świsto to są te rzeczy do teleportowania się, nie? Ja wiem, wyglądało to jak kufra, A Potera Pottera nigdy jako tako nie lubiłem. Znaczy, pierwsze cztery... Bo są fung... właśnie elementy, które tam możesz sobie odczarować z tego, co gdzieś tam czytałem, bo nie doszedłem do tego momentu, mm. że w momencie, kiedy odczarujesz ten przedmiot, to ustawiasz go gdzieś tam w świecie, jakiś na przykład but, czy jakąś torebkę, podchodzisz do tego i się otwiera portal, przez który musisz fizycznie przejść i tak jakby dookoła na telefon, jak się rozglądasz telefonem, jesteś w pomieszczeniu, w którym możesz jakieś fanty pozbierać. O kurde. Także, także tutaj dopracowana gra jest według mnie bardziej w sensie ma takiego kontentu Bardziej takiego grywalnego więcej niż Pokémon Go, bo mm -hmm. w Pokémon Go masz. No nie jest tego wiele. Gimy i. Łapanie Pokémonów, walki w Gymach, czyli przejmowanie dla jednej z trzech frakcji. Tak, i rajdy. Rajdy i PvP. A, no tak, zapomniałem o PvP, tak. bo jest takie sobie. Nie jest takie sobie, ale jest zabawne. co no się, tak... jak, jak zbierasz się w 15, w 15 osób. I zaczynać się lać między sobą, to. Tak, to, to, to był dla mnie właśnie największy fenomen w tych Pokémonach, kiedy one wyszły, że rzeczywiście no, kto mu kto w to grał. Ja, pamiętam no, wtedy w góry pojechałem w tatry i gdzieś tam na, y siedzieliśmy z kolegą na jednej ska ze skałek, odpoczywałem i minęła na jakaś gruba. No, w górach, w tatrach z telefonami szukali Onixa. Matoły nie wiedziały jeszcze, że jak nie ma pokestopów, to nie będzie Pokemonów. Już to zasięg był, więc mogli wierzyć. Ale, no, mogli wierzyć, ale właśnie problem jest taki z pokémon Go, że, znaczy pewnie z Harrym Potrem też, że jak jedziemy gdzieś na odludzie, czytaj na przykład w nasze rejony, to jeżeli nie ma miejsc jakichś dodanych, czy to w ingresie, bo właśnie to trzeba znaczyć, że żeby dodać jakiś punkty właśnie typu pokestopy, gmy, tudzież szklarnie w, w Harrym Potterze, hmm. y to trzeba mieć zainstalowaną aplikację Ingres, bo w Ingresie dodajemy te wszystkie punkty. Mhm. Mm Myślałem, że można jakoś dodać samemu sobie. Z poziomu Pokémon Go nie możesz na przykład. A okay. czy znaczy nie myślałem, że to działa w jakiś taki sposób, że robisz fotografię e, miejsca? Ciekawego, ciekawego miejsca, wysyłasz i hops. Tak, tak, tak. W sensie, że takie coś trzeba zrobić, jednakże jest to robione właśnie przez aplikację ingresa, okay. bo tam jest cała ta infrastruktura zrobiona do dodawania nowych miejsc. I to właśnie działa w ten sposób, że jeżeli na przykład, nie wiem, miałbyś za swoim blokiem. Jakiś piękny śmietnik, taki, że wiesz, rzeźbiony, i coś tam, i gołębie nawet mają własne wejście, to nie można. Na przykład auto Google'a tam nie mogło wjechać, żeby zeskanować teren dookoła. To bierzesz telefon i na Google Mapsach skanujesz to miejsce dookoła, robisz panoramę, wysyłasz, załączasz to, A to na przy, w co panoramę. Żeby było dookoła wiadomo, że miejsce jest bezpieczne, że można Aha. w tym miejscu gema postawić. Tak. No i to jest jeden z wymogów. Drugi z wymogów to jest to, że ilość tych gymów oraz pokestopów na, na jakimś tam terenie może być, od, jest tam tego X. I kwestia jest taka, eee, cały świat, w sensie kula ziemska, tudzież talerz, talerz tata... ziemski, Ro rolka, rolka, tak dinozaur. Dobra, za bardzo, za, za daleko idziemy. tak Kula ziemska jest podzielona na siatkę i na tej siatce, powiedzmy, może być x punktów. Jeżeli w danym miejscu, powiedzmy, w siatce znajdują się, nawet daleko od siebie, dwa z tych punktów, to już trzeciego nie dodamy. Chyba, że Niantic poszedł już na rękę graczom i zezwoił na większą ilość. No, ale to chodzi głównie też o to, żeby, żeby powiedzmy gracze nie przeciążyli serwera. Bo... Zresztą tak, ale też popatrz, że są takie miejsca, no nie wiem, weźmy planty krakowskie, gdzie tych pokestopów masz jeden za drugim i to bardzo, hmm. bardzo miło, wspominam z tego właśnie 2016 roku. Eee, było takie miejsce w, na plantach, gdzie były trzy pokestopy bardzo blisko siebie, że jak się dobrze siadło, to łapało. to łapało wszystkie trzy. to ludzie wrzucali jeszcze lurki. Wszędzie lury były, masy, masy poksów i masy ludzi. Każdy z telefonem, każdy łapał jeszcze, bo w czasach, mm. kiedy to była jedna generacja, więc wszyscy łapali te nieszczęsne pigeonie i nic więcej, ależ każdy łapał, każdy się cieszył. No. no i właśnie niby wiesz co, no, ja mam taki problem, właśnie, że z chęcią spróbowałbym tego Harry Pottera. Jednak biorąc pod uwagę, ile aktualnie czasu spędzam na zewnątrz, to nie mam czasu patrzeć w telefon. A Pokémon Go jest takim rodzajem gry, jak lubię. Czyli nie mogę skupić. Nie wymagająca nagradzająca nie... za wszystko. Dokładnie. No bo na no, no takie gry mam czas, jak siedzę w autobusie hmm. i jadę gdzieś, nie? Z punktu A do B. A, albo kiedy idę na przystanek autobusowy. Że nie muszę się za bardzo zastanawiać, co moje palce robią, tylko Sam... samochodem. Ja, ja na przykład na to patrzę też jako Swoją wymówkę, żeby ruszyć dupę. A, bo no nie wiem, czasami sobie siedzę, coś coś, coś robię, no i zapy mnie zmulenie, zacznie mnie bolić głowa od nadmiernego myślenia. No i co mogę wtedy zrobić? No oczywiście drzemnąć się, no, ale to jest takie troszeczkę dyskusyjne, bo powiedzmy, ok, może się obudzę w 15 minut, a może nie? A może a, za 2 godziny? A może za 2 godziny? I o 21 po 3 godzinnej drzemce stwierdzisz, że. No, o, fajnie, fajnie, że już się wyspałem, a o 6 muszę wstać do pracy. Dokładnie tak. No i tutaj właśnie w takich stacjach przychodzi mi Pokémon Go z pomocą i proszę bardzo, mogę iść na spacer. Oczywiście, mógłbym spokojnie bez tej gry iść, bo, bo czemu nie? No z jakiegoś powodu nie. Po prostu i, i mam coś takiego, że potrzebuję mieć cel w wyprawie. Może być to najbardziej infantylny, prymitywny, wręcz głupi, ale cel. I takim celem są pokse. Obejdę sobie te, nie wiem, kil kilka do dookoła osiedla, wrócę, coś tam nowego złapię. Może Ditto mi wreszcie wskoczy, bo wskoczyć cholera nie chce. I eee, akurat. Mógłbym ci pomóc, mam trzy Dita. Ale muszę złapać chyba. Ale musisz złapać. No. Nie może być przez wymianę. Bo właśnie to, to jest też ciekawe, że można dzięki temu nawiązać kontakt z ludźmi. W zeszłym roku na nowo zacząłem grać koło wakacji w Pokémon Go. Jak przyszła zima, to i skończyła, skończyła się moja mm. wyprawa na zewnątrz, jednakże sporo ludzi spotkałem, którzy no, się ma. Chcesz się wyjąć Pokemonem, coś tam, bo okay. widzę, że ten... To nie, to ja, mnie tylko raz jakaś jedna dziewczyna zaczepiła właśnie w tym 2016. E, no, wtedy mieszkałem w troszkę innym miejscu. Gdzieś tam miałem też taki swój obchód i doszedłem do jednego mm, Pokestopu, przekręciłem go, czyli tam o, zebrałem sobie te wszystkie przedmioty, które są z niego do zebrania i już miałem zawracać, żeby wracać do domu, bo ten był mhm. ostatni. Kiedy właśnie przechodząc obok, jakaś no nie wiem, 15 mówi, jak podejdziesz dalej, to jeszcze pikaczu będzie. Mhm. No, podszedłem dalej, był Pikachu no, to ten to kiedy właśnie tak trafiłem sobie, że jakichś czterech dzieciaczków cieszyło się, bo tam miały jakieś pizze, jakiś taki gówno i jednemu z nich pokazałem grajcie w papierdążce kamień, który wygra, ten dostanie ode mnie tam jakiegoś czego nie, wiesz, dałem tam im jakiegoś takiego z początku jeszcze drugiej generacji, nie pamiętam to był Ale... jakiś Shiny chyba Shiny Pokemon, to jest właśnie rzecz, która była z gier Takich tych, tych RPG starych, yy, czyli Pokémony odrobinę mocniejsze i z innym kolorem. Mhm. No no i jeden z nich dostał Shiny. ja. <grym, grym>, nie, coś tam innego dostało. Ale... Ja ci wiem, że jednego znalazłem tylko tak sam z siebie. No jednego z questa, jakoś nie, nie, nie mam szczęścia do tych no. dziadów. To jest szansa na to, że się pojawi właśnie wersja Shiny Pokemona to jest bodajże jeden do tysiąca. Albo i mniej. Jeżeli są jakieś eventy, bo właśnie na to warto też zwrócić uwagę. Nie wiem jak jest z Ingressem i z Harrym Potterem, ale na przykład Pokémon Go ma co miesiąc spotkania, że jakiś tam Pokémon jest promowany i wtedy można trafić go wszędzie. Więcej expa jest za to i przy okazji lepsze ataki ma ten Pokémon. No tak, na początku pamiętam jak promowali PJ-a. Tak i ten PJ jest tego okresu w tej chwili będzie mocny, bo jego atak, który tam ma, nie no, pamiętam, jak czy. się nazywał, ale z tego, co kojarzę, to był na tyle mocny atak, że do czegoś się ten PJ nadawał. Tak samo jak masz tego slack, nie Slakot. Slakota, to ten slacking, którego będziesz miał, on będzie miał bodajże Bodyslam, co dla tego Pokemona jest dosyć mocnym atakiem. No tak, ale z drugiej strony są te ich statystyki, um... Na Które IV są? się nie patrzy w takim przypadku. Jak masz Pokemona z e, Community Day, bo tak się nazywają te eventy, e, to at, ten atak, który ma na tej powiedzmy ewolucji maksymalnej, e, przebija to, jak będzie miał 1 IV, czyli tam tych podstawowych statystyk będzie miał po tam, 0 1, mhm. e, to i tak ten atak będzie ważniejszy niż to, że będzie miał IV 100. Mhm. Bo wiesz, na jakiej zasadzie działa IV tych Pokemonów? W, w, w, Zresztą od tego, jak dużo masz IV, tym większe masz pozostałe staty. Tak. No jest to... jest atak, obrona i Hapeki. no i to są statystyki dodawane do podstawy tego Pokemona. Więc w przypadku na przykład jakiegoś Pokemona, który ma powiedzmy wszystko na 100, to Pokemon, który będzie miał po 115, to jest niewielka różnica, jeżeli ten, co ma 100, ma lepsze ataki. Aha, w ten sposób. Myślałem, że od zera są Nie, to ekstety. w sensie, że to nie, to nie jest procentowe, że o, na przykład o, zamiast 100 damage'a zadałeś 0 damage'a. No to nie, to może 0 nie, ale my, my, my myślałem, że to będzie coś na zasadzie, że mam, nie wiem, 10 tego IV, więc mając 1000 dajmy na to, tego CP, czyli... Mm -hmm. Co to było? Co to? Combat Power? Com Combat Power, że to i tak będzie dawało nam po 1%, po te kilkanaście może co najwyżej wartości dla, dla, dla, dla danej statystyki Pokemona. Więc no, gdzieś tam mi się obiło uszy, jakoby Pokemon mający 100 tego Combat Poweru i 100 IV, czyli tej mm -hmm. wartości, będzie porównywalny jak typ, który ma około 1000 CP, ale ustalujący wokół 0 IV. Hmm. Tak słyszałem. Ja, no, ja, ja to nie. Combat Power odpowiada tylko z tego, co kojarzę, temu, że e, jaki poziom ma dany Pokémon. Mniej więcej. I jak, jaka jest jego wartość, tam właśnie, jak bardzo jest przydatny. jest taki przelicznik. No, ale też nie można tego rozpatrywać w ten sposób, bo jak wiadomo, papier tążca kamień i. I ktoś dostanie z y, PJA. Dokładnie. <śmiech> no dobra, to ten. Pogadaliśmy sobie. Tak. Wypadałoby coś jeszcze polecić. O kurczy, Bela. Myślę, że z racji, że gadamy o wychodzeniu z domu, to po prostu polecimy. Wyjdźcie z domu czasem. Kto się... wie, być może przed waszym blokiem napierdalają się magowie. Tak jak Pan Demski powiedział. Otóż to. Także to była her... hergatka. Ja jestem Czektul. Ja generał. I, I suszymy się za dwa tygodnie. Dokładnie. Cześć.